Green Shower, czyli zielony deszcz albo zielony prysznic. Tak można przetłumaczyć tytuł słuchanej przed chwilą kompozycji Hiroshiego Yoshimury z wydanego w 1986 roku albumu Soundscape Surround. No Właśnie prysznic dla zmęczonych uszu, tak swoją muzykę określał inny twórca Kanki Ongaku, nasz niedawny gość, czyli... Kenichiro i Isoda. A Hiroshi Yoshimura, podobnie jak Isoda, to moim zdaniem jeden z architektów japońskiej audiosfery lat 80. i 90. No i słowo architekt, w przypadku nagrania, którego teraz właśnie słuchamy, czyli płyty Soundscape Surround, jest jak najbardziej na miejscu. No bo płyta ta była dodawana do mieszkań, jako prezent dla nabywców. Album opublikowała firma Mizawa Homes, czyli japońska fabryka domów. No i nabywcy tychże nowych mieszkań otrzymywali winyl, który mogli odtwarzać we wnętrzach nowo nabytego mieszkania. Muzyka ta była jednym z elementów przestrzeni, no, Elementem, który miał uzupełniać całą koncepcję, całą przestrzeń proponowaną przez Mizała Holmes. No a Hiroshi Yoshimura jako mistrz sound designu, mam wrażenie, wywiązywał się z tego zadania wzorowo. Za nami, przed nami jeszcze jeden fragment tego albumu, ale pozwolę sobie przytoczyć wiadomość nadesłaną przez Ariego, który Pisze tak. Dźwięk wody działa na mnie bardzo kojąco, niezależnie czy to górski strumyk, fontanna czy moc wód oceanu. Może dlatego, że jestem znakiem wodnym, a może jest to jeszcze jedno z zadań wszechobecnej wody. Choć nie jestem żeglarzem czy nawet pasjonatem pływania, to bez wody nie wyobrażam sobie świata. Wspomnianą płytę Yoshimury, czyli album Green jeszcze, poznałem właśnie w nokturnie, w nocnej strefie i należy do płyt, które do mnie wracają. A jeśli chodzi o połączenie błękitu i zieleni oraz japońskiej kultury, to świetnym przykładem są filmy wytwórni Ghibli, łączące błękit nieba i zieleń drzew, a nierzadko przepojone głębią wód morskich, no bo przecież Japonia to życie na oceanie, pisze Ari. Pozdrawiam i dziękuję za ten wpis. Przypominam, krzysztof.dziuba.adpolskiradio.pl To adres, na który zachęcam Państwa do pisania. Można też komentować na Facebooku, facebook.comu kośnik nokturn dwojka. No i skoro o błękicie i zieleni mowa, no bo dzisiaj zielono-wodne wydanie nocnej strefy, no to Ari zwraca tutaj uwagę na bardzo, bardzo ciekawy aspekt japońskiej kultury. Jest coś takiego, że w Japonii zielone światło, podczas, to to światło, które wyświetla się na pasach, dla pieszych na przykład, określa się japońskim słowem ao, a ao to kolor niebieski. No i to nie jest pomyłka, tylko ślad dawnego sposobu widzenia świata przez Japończyków. Kiedyś słowo ao, czyli niebieski, obejmowało cały wachlarz barw. Od głębokiego błękitu, aż po świeżą zieleń liści. Zieleń nie była jeszcze osobnym kolorem, raczej odcieniem niebieskiego. No i choć dzisiaj istnieje osobne słowo na zieleń, czyli Midori, no to ten dawny sposób y, mówienia przetrwał. Dlatego zielone światło wciąż bywa niebieskie, tak jak choćby niedojrzałe jabłka, czy młode pędy. Zatem w Japonii zieleń i błękit idą w parze, a my po albumie Green Hiroshiego Yoshimury słuchamy jego błękitnego albumu Soundscape Surround, kompozycja Time After Time. mm Thank you. you <music> Thank you. Hiroshi Yoshimura. Jego niezwykła muzyka, która miała wybrzmiewać we wnętrzach mieszkań Misała Holmes. Dźwięki sprzed 40 lat w nocnej strefie. Album Soundscape Surround wydany w 1986 roku. Dźwięki, o których Hiroshi Yoshimura mówił tak, że należą one do tej samej rodziny brzmień, co zwykła rozmowa, co szum klimatyzatora, czy na przykład brzęczenie łyżeczki dotykającej filiżanki. No jest tutaj dużo prawdy w tych słowach, bo to muzyka, którą można traktować jak powietrze, ale mam wrażenie, że naprawdę zyskuje ona naprawdę, naprawdę dużo gdy posłuchamy jej uważnie, skupiając się na tym, co wytworzył w swoim domowym studiu Hiroshi Yoshimura te cztery dekady temu. Swoją drogą, skoro dzisiaj naszymi bohaterkami są płyty Green i Soundscape Surround, tego samego twórcy Yoshimury, wydane w tym samym 86 roku, to warto przytoczyć Słowa producenta albumu Soundscape Surround Hiroshiego Siokały, który powiedział tak: "Uważam, że Surround jest Yin Hiroshiego Yoshimury, a Green to jego Yang. Wydaje się, że Green powstał jako wyraz czystej radości, jaką Yoshimura poczuł przyjmując swoje pierwsze zlecenie na album z muzyką środowiskową." Słuchając go można poczuć jak kipi radością. W porównaniu z tym Surround wydaje się wyrażać szczere i naturalne, aczkolwiek nieco samotne podejście Yoshimury do jego pozornie zwyczajnego miejskiego życia. Innymi słowy, Young albumu Green mógł narodzić się tylko zin albumu Surround. W związku z tym te dwa dzieła należy postrzegać jako parę, pisał Hiro, Hiroyoshi Siokała. No a my dzisiaj te dwa albumy, te dwa pierwiastki yin i yang połączyliśmy w nocnej strefie. No i mam wrażenie, że dźwięki, które wybrzmią teraz będą nieco bliższe albumowi Green i tej beztrosce, tej radości, którą kipi ta płyta. No bo wracamy do muzyki, która wybrzmiewała na, nas, na, na, na początku naszego spotkania, czyli do tych y, syntezatorowych, kropelkowych dźwięków Junichiego Kamiyamy. Album Aquali Dew, wydany w roku dziewięćdziesiątym wydany w ramach... Y, Serii muzyki towarzyszącej, tak zwanej BGM, background music, trzeba dodać, że lata 90. to jest czas, kiedy japoński rynek płytowy zalewają tego typu albumy, no właśnie, z muzyką towarzyszącą, z muzyką relaksacyjną, muzyką posiadającą różne właściwości medyczne. No i twórcą, który wpisuje się w ten nurt, w ten popularny wówczas trend jest Junichi Kamiyama. Ale ja przyznam, że naprawdę urzekły mnie te brzmienia elektronicznych kropelek z płyty Aqua No i nie mogło ich zabraknąć w lany poniedziałek w nocnej strefie. Dodam tylko, że źródłem dźwięków są tutaj strumienie, no a także górskie cieki wodne wokół pasma Yatsugatake, gdzie Junichi Kamiyama rejestrował nie tylko dźwięki przyrody, ale także brzmienia najróżniejszych naczyń, różnych rurek, pojemników, wszelkich form, przez które przepływa woda. To wszystko zostało przetworzone elektronicznie. Do tych brzmień natury dodane zostały między innymi brzmienia syntezatorów no i powstały takie oto urokliwe miniaturki sam raz na lany poniedziałek mm -hmm. Thank mm -hmm. you. Thank mm -hmm. you. Oh <laughs> Jeszcze kilka dźwiękowych kropel od Junichiego Kamiyamy. W nocnej strefie w lany poniedziałek słuchaliśmy fragmentów wydanego w 93 roku albumu Aquali Dew z dźwiękami wody, kropel zarejestrowanych przy strumykach, a także w jaskiniach w górach Yatsugatake w Japonii, rzecz jasna. No i te krople oczywiście przetworzone syntetycznie, elektronicznie złożyła się z tego naprawdę urzekająca całość. I no, pokusiłem się o to, żeby zaprezentować Państwu ten unikat, bo to mało znane nagranie z początku lat 90., czyli czasów, kiedy Japończycy zasłuchiwali się w płytach z muzyką relaksacyjną, uzdrawiającą. To był czas, kiedy pękła bańka spekulacyjna, kiedy Japonia zaczęła przeżywać kryzys gospodarczy. Początek lat 90., czyli początek ery Heisei. No i depresja, zwolnienia, które dotknęły miliony ludzi. No i Niewykluczone, że tego typu dźwięki były swego rodzaju odpowiedzią na zapotrzebowanie y, różnych osób poszukujących y, pomocy, po prostu pomocy w tego typu y, dźwiękach. No a skoro o górach mowa, no to pisze do nas Joachim. Na początku przesyłam serdeczne pozdrowienia Statr, które przepięknie y, zimowe jeszcze są. Góry odpoczywają, zabarykadowały się ogromną ilością śniegu i przedłużyły swój zimowy sen. Na dzisiejszej fotografice śnieg, który pofalowany przez wiatr leży na zboczach. Śnieg wpasował się w temat dzisiejszej audycji, bo przecież to woda, a w tym przypadku fale zostały zatrzymane w czasie nie przez fotografię, ale przez naturę, która uśpiła je, by odpocząć. No i do tego na grafice Joachima napis japoński kanki ongak, muzyka środowiskowa. Grafikę Joachima tradycyjnie publikuje w relacji na mediach społecznościowych, czyli na Instagramie Fondziuba, a także na profilu facebookowym facebook.com ukośnik 2 Tam mogą Państwo podziwiać dzieło naszego stałego słuchacza. No a teraz y, zmienimy nieco dźwiękowe środowisko, choć pozostaniemy przy tematyce zielonej, bo oto przed nami muzyka Motohiko Hamasego. Y, twórca, który z początku związany był ze sceną improwizowaną i jazzową, ale od końca lat 80. zaczął tworzyć niezwykle oryginalne kompozycje ambientowe, Inspirowane też w dużej mierze twórczością amerykańskich minimalistów ze Steveem Reichem na czele. Yy, mieszanka, yy, której brzmienie poznają Państwo już za chwilę w kompozycji Notes of Forestry, czyli Notatki o leśnictwie, tak można przetłumaczyć tytuł tej kompozycji. No a tuż po tym, po tym minimalistycznym utworze z udziałem instrumentów, dodajmy już bez elektroniki, cho chociaż będą małe, elek małe elektroniczne akcenty, ale po tej kompozycji Motohiko Hamasego, żeński akcent, y japońska twórczyni muzyki Ambient, Sicho Yabuki w kompozycji Forest Land. Thank <laughs> you. W zielonym wydaniu Nocnej Strefy w lany poniedziałek już na dobre zagościliśmy w lesie, a to za sprawą muzyki Hiho Yabuki, japońskiej twórczyni muzyki new age'owej i muzyki ambient przełom lat 80. i 90. Kompozycja Forest Land z tak zatytułowanego albumu wydanego w 1993 roku, a wcześniej Motohiko Hamase, japoński kontrabasista jazzowy, no i jego muzyka minimalistyczna, eksperymentująca, czyli Notes of Forestry z końca lat 80. Dziś spotykamy się z twórcami, których ja określam mianem architektów japońskiej audiosfery lat 80. i 90. Takim niewątpliwie jest jeden z głównych bohaterów tego spotkania, czyli Hiroshi Yoshimura, do którego notabene jeszcze dzisiaj powrócimy, ale wcześniej inny z architektów japońskiego brzmienia, Takashi Kokubo. Twórca, z którym spotykaliśmy się już wielokrotnie w Nocnej Strefie, ale przy okazji tej zielonej, leśnej i wodnej tematyki nie mogło go dzisiaj zabraknąć, no bo Takashi Kokubo jest autorem dziesiątek y, albumów o takiej tematyce, albumów odwołujących się do przyrody, zawierających też nagrania terenowe rejestrowane często. Czy to w lesie, czy na przykład na wybrzeżu. Skoro mówimy o architektach japońskiej audiosfery, no to w tym kontekście trzeba powiedzieć, że Takashi Kokubo jest też autorem sygnału ostrzegającego przed tsunami. To jest sygnał znany w całej Japonii. No a jego autor tworzył także całkiem. Powiedzielibyśmy przyjemną muzykę. No i przykład y, takich brzmień, tych new age'owych, ambientowych brzmień takaś jego Kokubo z przełomu lat 80. i 90. właśnie przed nami. Płyta y, zatytułowana Morino Megumi, czyli Dary Lasu. Rzecz y, z początku lat 90. Y, wydana na płycie w ramach inicjatywy Green Volunteer Movement. Inicjatywy zainicjowanej przez no, ciekawa sprawa, Związek Zawodowy Pracowników Panasonic Electric. Otóż w tamtym czasie pracownicy tejże słynnej korporacji zainicjowali właśnie różne przedsięwzięcia mające na celu wspieranie różnych ekologicznych działań, między innymi ochronę lasów w Japonii. No i w ramach promocji tych działań Takashi Kokubo stworzył teoto, oto muzykę. Dary lasu Mori no Megumi. Thank you. Morino Megumi, czyli Dary Lasu. Nagranie Takasiego Kokubo z początku lat 90. którego geneza, jak już wspominałem Państwu, sięga pewnej ekologicznej inicjatywy Związku Zawodowego Przedsiębiorstwa Panasonic Electric. Muzyka, która mówi nam też sporo o Japonii tamtych czasów, czyli przełomu ery Sioła i ery Heisei, to czasy, kiedy sztuka, często też sztuka awangardowa, często była na styku muzyki, sztuki wysokiej i komercji. No bo wielkie japońskie korporacje bardzo chętnie zamawiały muzykę